Podcast Radio 9 Lubin, audycja numer 155, przed mikrofonem ze studia w Lubinie Darek, a ze studia w Warszawie, tajemniczy gość, witam. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. A to kto to jest, dowiecie się już za chwilę. Dziś w audycji będą także stałe pozycje, czyli wizyta w klubie Pure Health and Fitness, będzie także kilka innych ciekawostek, nie zabraknie także dobrej muzyki. Na początku dzisiejszego podcastu zapowiadałem tajemniczego gościa prosto z Warszawy i tym razem na antenie dziewiątki witamy kogoś z polskiego radia, z czwórki, mm, przyznam szczerze, że mojej ulubionej stacji, Kuba Marcinowicz, witam serdecznie. No to jeszcze raz dobry wieczór, dzień dobry, ale piękna zapowiedź, no dawno już mnie nikt tak nie zapowiadał, śmiem twierdzić, że nigdy nikt mnie tak nie zapowiadał, bardzo miło, Dziękuję. ja ci powiem, że ja jeszcze zastanawiałem się, czy jakieś fanfary nie znajdę, ale być może znajdę i kto wie, czy po montażu one się tam w sumie nie pojawią. Ale Kuba pojawił się prosto z czwartego wymiaru, prosto z radiowej czwórki, występuje w podcaście Radio 9 Lubin. Kuba, jesteś radiowcem, powiedz od ilu lat trwa twoja przygoda z radiem. No Od wielu lat. Zacząłem, gdy miałem 15 lat i, i szczerze mówiąc mnóstwo moich znajomych i mnóstwo moich kolegów z pracy w ogóle mi w to nie wierzy. Gdy mówię, że pracuję od 15 roku życia, wszyscy pukają się w czoło tam, mhm, jasne. Natomiast tak faktycznie jest. Zdarzyło się zupełnym dziwnym przypadkiem, bo to niestety w życiu tak jest, że trzeba być w określonym miejscu, w określonym czasie i spotkać właściwe osoby i w moim przypadku też tak było, chociaż od dzieciństwa jakoś mnie do tego ciągnęło i zawsze gadałem do wszystkiego, do czego się da gadać, czyli do tłuczka, do łyżki, do prysznica i tak dalej, i tak dalej. No i nagle... W wieku 15 lat organizowałem imprezę i organizowałem duży koncert w swojej szkole podstawowej i, i pojawiła się tam pani z radia, a wtedy to było radio dla ciebie i nagle zapytała, przepraszam, a kto tutaj organizuje ten koncert? No to oczywiście wysłali Marcinowicza, no Marcinowicz organizuje. No i padło kilka pytań, po czym pani zadała mi pytanie najważniejsze. Kuba, przepraszam, czy mógłbyś do mnie przyjść na żywo przed tym koncertem? Mówię, no oczywiście. Potem nagle, gdy poszedłem na żywo do tej audycji, rozmawialiśmy sobie na antenie, padło pytanie, przepraszam, a przyszedłbyś do mnie po tym koncercie i opowiedział jak wrażenia... Mówię, no nie ma problemu. No i tak przychodziłem drugi raz, potem w pewnym momencie ona mi zadała pytanie, czy ja mógłbym przyjść w zupełnie innej sprawie, w zupełnie innym temacie i z nią pogadać. No i też tak się zdarzyło i nagle okazało się, że tak po kilku tygodniach ona zadała mi dziwne pytanie, a może poprowadziłbyś u nas audycję? Mówię, no pff, jeśli się nadaje, no to tak. no Ona wtedy bardzo w to wierzyła, jak niekoniecznie i miałem wrażenie, że to... To chyba trochę nie moja bajka, no ale okazało się, że to jest moje życie i nie wyobrażam sobie nic, niczego innego, co mógłbym robić w życiu. Bardzo to lubię. No i to gadanie ci zostało. Oczywiście ja jestem wiernym słuchaczem czwartego wymiaru, ale nie tylko. Ostatnio piknik naukowy polskiego radia dzielnie obserwowałem. Nawet nagrywałem, przyznam Ci szczerze, bo części nie było mnie w domu, a chciałem oczywiście nie odpuścić kilku ciekawych eksperymentów. Do rozmowy z wrócimy już za chwilę, a dziś słuchamy rok. Oczywiście jak zwykle wszystkie utwory pochodzą z serwisu Music i dawne Podsyfe Music Network i są na licencji Creative Commons. Wasz ulubiony Wykonawca Aron English, tym razem z utworem znanym Wam już wszystkim, bo razem z Łukaszem prezentowaliśmy go w rokowej dziewiątce. Like Smoke. I had The haze is burning away in the heat of the sun And the wind is lifting me and my life is just been gone. drift away on the wind like smoke like smoke Drift, other light smoke, yeah. drift away on the wind like smoke like smoke Drift away on the wind like smoke like smoke Drift away on the wind like smoke like smoke On the wind like smoke like Drift away on the wind like smoke like smoke On the wind like smoke like smoke drift, Mamy dzisiaj w audycji, kto nie słyszał, to posłucha. Mamy Kubę Marcinowicza prosto z Polskiego Radia z Radiowej Czwórki, ale czwórka kiedyś nazywała się zupełnie inaczej, bo to kiedyś było Radio Euro, jeszcze wcześniej to się nazywało Radio Biz, ale Kuba powiedział, że rozpoczął swoją przygodę z radiem od Radia dla Ciebie. Powiedz mi, jak trafiłeś w ogóle do tego, że doszliśmy do Radiowej Czwórki, że doszliśmy do czwartego wymiaru i jak ta Twoja droga wyglądała? No, była trochę długa i to, to, co powiedziałeś, to trochę jest takie skrócenie, e, taka szybka skuśka. Natomiast, e, gdy skończyłem pracę w Radiu dla Ciebie, no, z powodu kompletnie mi nieznanego i nie, nie wiem do dzisiaj tak naprawdę, czemu e, nie pracowałem tam dłużej i dalej, ale pewnie dlatego, że byłem małym, młodym smarkiem, e, poszedłem pracować do, radia, do, do radiostacji, w której tak naprawdę uczy, nauczyłem się pracy dziennikarskiej, czyli nauczyłem się e, robienia materiałów reporterskich. stałem się reporterem i Jeździłem, robiłem materiały, montowałem, sprzedawałem. Przecudowna praca, dwa lata ciężkiej, ciężkiej orki. Nikt wtedy nie mówił tam o pieniądzach, nikt wtedy nie chciał w ogóle nic za tę pracę. Wszyscy spędzaliśmy tam długie, długie godziny i nieważne, że była druga w nocy. Nie, absolutnie siedzimy, pracujemy, bawimy się, spędzamy razem czas strasznie miło to wspominam, bardzo, bardzo fajny czas. No ale w pewnym momencie przyszła nagle matura i trzeba było się trochę ogarnąć, więc niestety praca w radiostacji odeszła na plan dalszy. Potem, gdy już zdałem maturę, to nagle okazało się, że jak chcę wrócić do, do radiostacji, to tam już nie ma radiostacji. Tam już jest zupełnie co innego, to już jest koncern Eurozetu i w ogóle już się inaczej tam funkcjonuje i potem się zaczęła szykować planeta i nie było już tak fajnie jak w starej radiostacji. No i zacząłem kombinować i, i wpadłem na genialny pomysł, że... Właśnie będę pracował w bisce i wtedy to jeszcze była stara, fajna Bliska, która miała fajną słuchalność, fajnych słuchaczy. No i potem, no niestety, z różnych powodów ktoś wpadł na genialny pomysł, że może jednak jeszcze zwiększymy tę słuchalność. No i zrobił Radio Euro, które miało być radiem dla ludzi, którzy uwielbiają piłkę nożną, i miało być przygotowaniem do 2012 roku, czyli do mistrzostw w piłce nożnej Euro 2012. No ale tak się nie stało. Nagle no, się okazało, że wcale nie ma zapotrzebowania na takie stacje radiowe i no, ktoś się zaczął wycofywać z tego pomysłu. Do dzisiaj jest to dla mnie więcej znaków zapytania i więcej niewiadomych niż takich konkretnych informacji. No trudno, że się tak stało, ale wreszcie pojawiła się mądra osoba na odpowiednim stanowisku, osoba, która na radiu tak naprawdę zjadła zęby i zna się na tym i wie jak zrobić dobre radio no i tak powstała też kontynuacja to jest mistrzostwo świata w polskim radiu to, to, to dziwna sytuacja, jest jedynka, dwójka, trójka no i brakowało czegoś jeszcze i nagle ktoś genialnie wpadł na pomysł że no to skoro jest czwarty program no to niech to będzie czwórka czyli tak jak było jeszcze przed Radiem Biz to bardzo dobry yy, ciąg logiczny no i tak dzięki temu właśnie stworzyliśmy taką spójną całość no i tak pracuję sobie w czwórce jeszcze tam gdzieś po drodze miałem jakiś krótki epizod w telewizji yy, nagle się okazało, że przez dwa czy tam trzy lata byłem głosem w 5015, ostatnie dwa, 3 lata 5015, które zeszło z telewizji polskiej, z anteny jedynkowej w 2007 roku, no to dwa ostatnie czy trzy ostatnie lata, to to było moje czytanie i moje robienie materiałów strasznie fajny epizod w życiu, naprawdę ale powiem Ci, że kiedyś 50 15 oglądałem, chociaż to nie były te lata, o których wspominałeś, także Twojego głosu pewnie nie zapamiętałem. Powiedz mi, bo prowadzisz program o nowych technologiach, my wcześniej zanim leciała jeszcze poprzednia piosenka, a był to Aaron English, rozmawialiśmy na ten temat, że czwarty wymiar to troszeczkę jakby Twój program autorski, a troszeczkę tak naprawdę chyba więcej nawet Twojej pasji w tym i robisz to, co kochasz. Tak, no robię to, co kocham. Ktoś mi pozwolił na to i dał mi taką możliwość, z czego bardzo się cieszę. Kiedyś kiedyś mój poprzedni dyrektor powiedział mi takie fajne zdanie, wiesz co Kuba, to Może wiem, że może to zabrzmi mało skromnie, ale to przepraszam w takim razie wszystkich słuchaczy, którzy ewentualnie złapią się za głowę i powiedzą, Boże, co zabędzwał? <laughs> I powiedział mi takie fajne zdanie, wiesz co Kuba, robisz mi dobrze rób mi tak dalej. Do, do dzisiaj się często wspieram tym zdaniem, jak mam jakiegoś doła i coś mi nie wyszło i jestem trochę zdenerwowany na siebie głównie, bo to zazwyczaj tak bywa, bo nigdy nie denerwuję się na ludzi, z którymi pracuję, tylko zawsze na siebie, bo to zawsze ja jestem winny, że coś nie wyszło. I faktycznie czwarty wymiar jest takim moim dzieckiem, takim moim programem autorskim, z którym się bardzo jakoś zżyłem, utożsamiam się i bardzo się cieszę, że go prowadzę, a to wynikało po prostu z pasji. No, ktoś mi zadał pytanie Kuba, no to co chciałbyś robić u nas na antenie? Ja mówię, no uff, Mam trzy godziny do zagospodarowania, chcę się bawić nowymi technologiami, chcę szperać w internecie, chcę żartować, chcę sprawiać ludziom radość. Jeśli zdarzy się tak, że od godziny 16 do godziny 19 ktoś, kto będzie słuchał czwórki, przynajmniej przez chwilę, przez małą, drobną sekundkę, uśmiechnie się i powie, ha, śmieszny ten typ, całkiem fajnie się go słucha. To będzie to mój ogromny sukces, naprawdę i cały czas na to liczę i nawet jeśli tak się nie zdarzy, w poniedziałek, we wtorek, w środę albo i w czwartek, to, to może będzie kiedyś ten piątek i że jednak ktoś się uśmiechnie. Bardzo mnie to cieszy i taką myślą właśnie żyję. I dlatego nie, nie ma takiej sytuacji, że ja idę do pracy. Rodzice zawsze mi mówią, że przecież ty pracujesz. I mówię, nie, ja się bawię. Ja nie pracuję, ja się po prostu bawię, bo robię to, co kocham i to, co lubię i miejmy nadzieję, że długo, długo będę to robił. A o tym, z czego można się było uśmiechać, kiedy Kuba Marcinowicz miał pewną wpadkę w radiowej czwórce, usłyszymy już za chwilę. Um, teraz Bełhal Helen stazy, a je, odnośnie jeszcze czwartego wymiaru, kto nie posłuchał tej audycji, to zapraszamy również do dziewiątka, zaprasza do czwórki, a czwórkę w Lubinie możemy posłuchać na 96 oraz sto i trzy. Na pewno znajdziecie, a jak nie, to dzisiaj link do podcastu również będzie zawierał informacje o tym, jak znaleźć czwórkę. Bełhal, Helen Dekstazy. Posłuchajmy.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 Tell me, when you leave me. I mean, it's not so bad. Are you serious? You, the girl who cried wolf. I don't believe you. Tell me why are you mad? you're mad. No way you come back. But at least wait till I'm done with this. See, I don't really want to hate you. Because you put good hell in ecstasy. Pośmialiśmy się trochę, ale pośmiejemy się jeszcze bardziej, bo Kuba ma coś w zanadrzu, Opowie o jakiejś swojej ciekawej wpadce radiowej. Powiedz Kuba, co ci się śmiesznego przydarzyło na antenie czwórki, biski, euro, czegokolwiek? Wiecie co, tak naprawdę to gdybym miał opowiadać śmieszne wpadki, to pewnie byśmy siedzieli tutaj razem wszyscy i słuchali tego do rana, albo i nawet yy, usłyszelibyście potem w głośnikach taką informację trzy dni później. No bo tego jest naprawdę bardzo dużo, bo my tak naprawdę pracujemy z ludźmi i musimy się skoncentrować, więc potem się rozśmieszamy wzajemnie, ale kiedyś miałem sytuację na podczas audycji wyjazdowej, byliśmy w terenie, więc bardzo odpowiedzialna funkcja, rozmawiałem wtedy z prezydentem Chorzowa. Przede mną stoi prezydent Chorzowa, no i oczywiście mamy w uchu odsłuch, czyli wiemy doskonale, co się dzieje w Warszawie w studiu. Ja mam mikrofon, no i akurat było tak, że siedział taki kolega z Grywus, który uwielbiał, uwielbiał po prostu żarty. I bardzo żeśmy się śmiali z takiej mp3, która hula po internecie. Stachu? Nie, a kto mówi, kto przy telefonie? No i oczywiście mój kolega miał to na telefonie. No i gdy ja zacząłem rozmawiać z tym prezydentem Chorzowa, on wpadł na genialny pomysł, że on wciśnie guzik i puści mi to na słuchawki. Czyli prezydent nic nie słyszał, ja słyszałem w pewnym momencie Stachu? Nie, a kto mówi? Więc patrząc na niego, miałem minę średnią, bo zacząłem się po prostu śmiać w pewnym momencie. On nie wiedział o co chodzi, zatrzymał się, a ja nie słyszałem o czym on mówi. Więc historia po prostu przekomiczna, ja w śmiech, a ten głupek w studiu po prostu też uchachany i puszcza mi to dalej, no dramat człowieka naprawdę, hardcore niesamowity. I tutaj się wtedy ugotowałem, zresztą kiedyś też miałem kilka takich ciekawych sytuacji, kiedyś wpadłem na genialny pomysł, że zorganizuję audycję o łamańcach językowych. I to wtedy była taka audycja jeszcze w bis konkursowa. No i faktycznie tak było, że słuchacze przesyłali sms-owo te, te łamańce różne językowe i akurat stół z powyłamywanymi nogami to była najprostsza rzecz, jaką se można było tam wyobrazić. Czy wyrewolwerowany kaloryfer to były małe miki. I w pewnym momencie wpadłem na genialny pomysł, że ja będę to czytał. I to była najgłupsza rzecz, jaką w życiu po prostu podjąłem e, i, i, myśl, jaka mi wpadła do głowy. Głupszej chyba nie, nie dało się wyobrazić. No i zacząłem brnąć w te czytanki. Czytałem te SMS-y. Nie dość, że zrobiłem z siebie totalnego idiotę na antenie, bo nie byłem w stanie tego przeczytać. SMS-y są bez sieci, często też mają błędy. Wyszyło na to, że nie potrafię czytać, nie mam dykcji, jestem totalnym baranem. I naprawdę w pewnym momencie sam się z tego tak śmiałem i siedziałem w tym studiu i mówię, co za idiota, co mnie podkusiło, żeby robić o tych łamańcach językowych. Więc mnóstwo takich historii, naprawdę. Albo ze słuchaczami, jak się rozmawia przez telefon, też jest bardzo śmiesznie, bo niektórym się czasami coś wymsknie, albo wpadną na genialny pomysł, żeby nagle wyznawać mi miłość. No przecudowne historie, naprawdę. Eee, słuchamy dzisiaj Kuby Marcinowicza prosto z radiowej czwórki, teraz słyszeliśmy o jego ciekawych wpadkach, a po następnej piosence usłyszymy ostatnie niestety wejście z Kubą, ale dowiemy się co jest jego ulubionym gadżetem eee, AL84 Power Insight przed nami, dzisiaj gramy oczywiście roka, jak to czasami w dziewiątce przystało Wcześniej zapowiedziałem, że Kuba opowie o ciekawych gadżetach, bo jak na czwarty wymiar przystało, w swoich audycjach bardzo często opowiada o różnych gadżetach, chociaż ostatnio usłyszeliśmy o, kilka, o kilku wpadkach, ale nie Kuby, tylko firmy Sony, ale dzisiaj pewnie nie o firmie Sony, bo twój ulubiony gadżet to... No, jakby tu powiedzieć, ostatnio zaraziłem się firmą, która ma jabłko w logo. Zawsze jakoś broniłem się przed tą firmą i uważałem, że to jest bez sensu i że to jest przerost formy nad treścią, ale niestety iPhone, iPad i wszystkie inne gadżety jakoś mnie wciągnęły pożarły i naprawdę, przyznaję, przyznaję się, przegrałem. Przegrałem tę batalię, jestem totalnym fanem tego producenta i... No wszystkie te rzeczy bardzo mi się podobają i bardzo mnie kręcą. A poza tym też ostatnio, a propos firmy Sony, odkryłem niesamowity gadżet, który daje mi ogromną frajdę, zwłaszcza na imprezach ze znajomymi. To jest PlayStation z, doda z dodatkiem Move. Jest mistrzem świata. Granie przed telewizorem i machanie łapami i wydawanie z siebie różnych dziwnych dźwięków. Dla osoby trzeciej, no... Pff to szczerze powiedziawszy niezła głupota, natomiast dla nas jest to znakomity czas wolny, który spędzamy razem i bardzo miło to wspominamy i naprawdę bardzo się tym jaram i strasznie fajnie, że można zarządzać czymkolwiek na telewizorze, nie dotykając żadnego pilota ani, ani żadnego urządzenia konkretnego, bo tak w przypadku na przykład Kinecta jest. No w Mówie mamy te niestety pałki, ale też jest bardzo, bardzo fajnie i bardzo przyjemnie. To są takie gadżety, które mnie ostatnio pochłonęły bez reszty i bardzo, bardzo je lubię. A poza tym są takie też gadżety codzienne, które uwielbiam, czyli funkcjonalny sprzęt audio, dobre. Głośniki, które są niestety są duże i muszą być duże, bo muszą mieć tam miejsce do ruszania się powietrza i tam musi być cyrkulacja, żeby one fajnie grały. Uwielbiam samochody, uwielbiam fajne radia samochodowe, które mają mnóstwo wejść, wyjść, które można tam wtykać. A poza tym każdy element, który pojawia się w domu musi mieć duży wyświetlacz. To jest podstawowa zasada. No i twój chyba ukochany gadżet związany z pracą, mikrofon. Tak, tak, no ale tutaj już, że tak powiem, popisu nie ma, mikrofon kierunkowy albo ewentualnie pojemnościowy w pracy jak najbardziej jest fajnym gadżetem słuchaliśmy dzisiaj Kuby Marcinowicza prosto z radiowej czwórki w podcastowej dziewiątce ja mam nadzieję, że może Kuba kiedyś jeszcze wystąpi w którejś z audycji może jakiejś specjalnej mam nadzieję, że jesteście zadowoleni takim ciekawym interesującym gościem prosto z Polskiego Radia Kuba, dziękujemy Ci za rozmowę przed nami będzie utwór My Little Radio West Another Night ale przed tym jeszcze Kuba pożegna się jakoś radiowo no bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za taką możliwość, że mogłem do Was przemówić i oczywiście słuchajcie czwartego wymiaru i czwórki będzie mi naprawdę przeprze, prze, prze miło. no i pamiętajcie, że jeśli się uśmiechniecie to no, będę miał taki swój mały sukces i to taka moja prośba, więc słuchajcie, recenzujcie i nawet te krytyczne Uwagi będą jak najbardziej mile widziane. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i pamiętajcie, że czwórka i czwarty wymiar to pierwsze w Polsce radio z wizją. Nie dość, że słuchać to jeszcze można nas oglądać. A Kuba oczywiście wystąpił także w podcastowej dziewiątce. Za rozmowę z Kubą i za chęć wystąpienia w podcaście dziękuję. Was zapraszam wszystkich na kolejne pozycje dzisiejszej audycji.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 Klubu, w imieniu moim własnym, w imieniu Marcina, wszystkich klubowiczów za trud włożony, za super, świetne efekty i naprawdę cieszę się, cieszę się, cieszę się niezmiernie, że to metabozum miałeś tutaj u nas i że spełniłaś chociaż przynajmniej część swoich marzeń. Proszę bardzo. Dziękuję, przede wszystkim e, chciałam powiedzieć, że zaczynając te trzy miesiące, niespełna trzy miesiące temu, Rzecz, którą najbardziej zapamiętałam, to jak tutaj pani menadżer mówiła, że te trzy miesiące zmienią moje życie, więc tak mi się na początku wydawało, nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek zmieniło moje życie. Okazało się, że miała bardzo wielką rację pani menadżer, która to powiedziała. Te trzy miesiące nie tylko zmieniły moje życie, ale wydaje mi się, że tak naprawdę dały mi drugie życie. Była to wielka okazja, wielka szansa dla mnie. Chyba nic innego nie byłoby w stanie zmusić mnie do tego, żeby coś po prostu zrobić ze sobą. Także moja, mój sukces to w trzy czwarte oczywiście sukces. Swój zawdzięczam organizatorom, czyli klubowi, Marcinowi, mojemu trenerowi. No i ja chciałabym bardzo podziękować ze swojej strony i pozwolę sobie podziękować w taki sposób. Zacznę od 3 czwartych mojego sukcesu, czyli od Marcina. <głos> <głos> <głos> Dziękuję ci bardzo <głos> za płacze, Będę płacze, będę buczał. Bu, no Dziękuję. Nie, Także ja również dziękuję. mój sukces w naprawdę przeważającym znaczeniu to, to trener personalny. Tak nie przesadzam. Nie przesadzam. Poprosiłabym pana Macie, jako przedstawiciel, jako przedstawiciel. I tu chciałabym ująć wszystkich, którzy przez te trzy miesiące, których, wszystkich, których udało mi się poznać, którzy przewinali się w tym czasie. Każda z osób, która naprawdę w bardzo miły, sympatyczny sposób do mnie się zwracała, bardzo wiele znaczy. Także proszę bardzo. Dziękuję bardzo. The is. Dziękuję, bardzo. Ja dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. dziękuję. Kolejnymi osobami, które tutaj cały czas, z którymi miałam kontakt, którym chciałabym bardzo podziękować za współpracę, za takie pełne pozytywne nastawienie do tego wszystkiego. To jest telewizja regionalna. Widzę, że już dotarła pani dietetyczka moja. Dziękuję. Dziękuję. Jestem Mam z Ciebie dobrze, dumna, to naprawdę, to kochanie. I wygląda. Dziękuję. Duża część chcesi też po stronie Marcina przede wszystkim, który włożył też dużo, dużo trudu swojego pomocy przede wszystkim wsparcia, oparcia. No i była wspaniała, wspaniała współpraca razem, także to jest nasz się trener personalny Marcin. Także też duże brawa dla Marcina. Ja nazywam się Marcin Brukowski, jestem trenerem personalnym w Klubie Piór Fitness. No, jeśli chodzi o jakby kondycję Mai, no to wzrastała ona z, no, z czasem, kiedy no, zaczęła ona ćwiczyć, tak? Tylko, czyli, czyli im dalej była w treningu, tym jakby efekty były większe. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że waga spadła jej około 15-16 kg. Jeszcze nie wiemy dokładnie ile, bo dietetyk przyjdzie, około godziny 20. Natomiast na, na dzień dzisiejszy no, spadek wagi oscylowałby właśnie w tych granicach. To, co przede wszystkim z Mają się stało, to oprócz tego, że no fizycznie się zmieniła w jakiś sposób, to zmieniła się przede wszystkim psychicznie. To jest jakby taki największy efekt na plus dla osoby, która się w zasadzie odchudza w sposób naturalny, że tak powiem. Czyli, czyli pracą oraz dietą, czyli pracą fizyczną, gdzieś tam, czy, czy, czy jest to klub, czy jest to jakaś aktywność fizyczna. Natomiast no... E... Na razie to jest jakby jedna czwarta sukcesu, którą Maja ma, ma, ma, do, ma do podjęcia, tak? czyli schudła 15 kg, natomiast jeszcze trochę pracy przed nią jest. Natomiast no, psychicznie zmieniła się o, sto, o 180 stopni. Udało się, przede wszystkim ja jestem zadowolony z tego, w jaki sposób Maja schudła oraz przede wszystkim, a głównie przede wszystkim z tego, że stan psychiczny Maja się poprawił. No, satysfakcję czuję. Jest to może nieskromny w, w jakimś sposobie, jakim sposobie, natomiast no, e, był, po, był to wysiłek dla nas obu, więc e, z mojej strony był to wysiłek również, ja się angażowałem w to jak najbardziej i emocjonalnie również, natomiast no, wysiłek, który podjęła, no, zrobiła to Maja. Tak? Ja jej pomogłem w tym, natomiast e, cała jakby zasługa jest Maj tutaj. Jeśli tylko osoba, która będzie chciała podjąć wysiłek i będzie chciała kontynuować go, no to ja jestem jak najbardziej tutaj. No to jest moja praca, także no, ja jestem konsekwentny w tym. Muszę wykonywać te jakby obowiązki, które są związane tutaj, które pracuję w klubie. Natomiast, no, tak jak mówię, element takiego... Zaangażowania emocjonalnego jest również, występuje, także nie jest to bez znaczenia. Jesteśmy dzisiaj w klubie Piór, świadkiem świadkami niecodziennego wydarzenia. Tomasz Boryn, piór, menadżer, Kuprum, Arena Lubin. Tan Kupowiec, jakiego świadkami wydarzenia dzisiaj jesteśmy w klubie? Dzisiaj finalizujemy metamorfozę naszej klubowiczki Mai. Maja wygrała. mieliśmy konkurs, wygrała nagrodę, świetną nagrodę. Metamorfozę pod okiem jednego z najlepszych trenerów personalnych, jaki mamy tutaj w klubie. No i dzisiaj finalizujemy. Dzisiaj jest ostatni dzień, wręczenie kwiatów, podziękowanie, no i takie zakończeniowe partie. Ile trwała cała metamorfoza i cały trening? No trening trwał ciężko, to godziny, godziny, godziny potu, ciężkiej pracy. To, o czym mówiłem wcześniej, zaangażowania, trening trwał 5, czasami nawet 6 dni w tygodniu przez 2 miesiące. Jak zrodził się pomysł na metamorfozę? Bo wiemy, że jest to realizowane pod patronatem telewizji regionalnej. Magdalen Lato, dziennikarz telewizji regionalnej w Lubinie. Chcieliśmy, chcieliśmy na wiosnę obudzić w Lubiniankach poczucie piękna, poczucie kobiecości i... I tego, żeby czuć się fajnie, nie tylko okazjonalnie, ale również na co dzień. I to był cel metamorfozy, żeby pokazać, że pewne bariery, które tak naprawdę nie są do przekroczenia, do przeskoczenia, stają się realne. I dowodem na to jest dzisiejsze zwieńczenie metamorfozy, która jest niewątpliwie ogromnym przeżyciem dla Lubinianki, pani Mai, która dowiodła, że warto wierzyć w marzenia i tak naprawdę one się spełniają. Jak się pani podoba metamorfoza i cała ta akcja w klubie pił? Proszę pana, jestem pod dużym wrażeniem. Właśnie sobie uzmysłowiłam to, że tą panią często widziałam na stretchingu. Poznałam ją teraz po mężu i jestem po prostu w szoku. Jest rewelacyjnie. Sama ją ustawiam do tych zdjęć. Magdalena Łuszczak, jestem dietetykiem. Dokładnie 16 kilogramów tkanki tłuszczowej, z czego pani Mai przybyło mięśnie, bo miała duży niedobór, 5,8. Uważam, że jak na 3 miesiące, gdzie pani Maja naprawdę jadła praktycznie wszystko, i chleb, i ziemniaki, i makarony, tylko oczywiście w odpowiednich proporcjach, nie otrzymała żadnego głodu. Uważam, że to jest naprawdę sukces, tym bardziej, że po takiej diecie nie będzie żadnego efektu joja, uważam, że to jest najistotniejsze. Wszyscy moi klienci osiągają takie sukcesy, jeżeli oczywiście pilnują pewnych zasad i nie ukrywam, że dużą uwagę tutaj Pani Maja też miała na kwestię sportu, a jest to naprawdę istotne. Najważniejsze, żeby było to połączone z razem, z dietą i sukces jest murowany praktycznie dla każdego, jeżeli nie wynikają oczywiście jakieś choroby. Ale u Pani Mai wszystko było w porządku. Zadam się, Szymon, mocny, jestem fitness menadżerem w klubie Piór. Nam zależy na tym, żeby każdy przychodząc tutaj przeżył swego rodzaju przygodę. Żeby to była przygoda związana z całkowitą zmianą życia tej osoby, prawda? Jeśli ktoś zaczyna ćwiczyć, no odnosi cały szereg korzyści z treningu, prawda? Zaczyna się czuć lepiej, czuje, czuje się zdrowszy, jest żywszy, lepiej się wysypia, ma więcej energii, nie jest zmęczony w ciągu dnia. No, my stawiamy na powiedzmy taki całkowity rozwój osoby. To nie jest tylko budowanie masy mięśniowej, to nie jest tylko spalanie tłuszczu. Nam zależy na całkowitej transformacji naszych klubowiczów, tak żeby po prostu czuli się zdrowsi, lepsi,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 Rzecznodowego e, Radio Lubin Cześć mój Staszczyk, t Słuchajcie, Radia 9 Lubin Mówi Grizzly Sisless Rocker. Słuchajcie, Radia Lubin 9 Pozdro wielkie Informacje, korespondencje Wywiady, dobra muzyka Nasz mikrofon zawsze blisko Ciebie W 155. podcaście Radia 9 Lubin, który przygotowałem dla Was to już niestety wszystko. Mam nadzieję, że przy słuchawkach, na uszach, w uszach, przy głośnikach, przy komputerze, przy odtwarzaczu MP3, MP4, gdziekolwiek, czymkolwiek, bawiliście się fantastycznie słuchając dzisiejszej podcastowej dziewiątki. Kolejna audycja o numerze 156 w okolicach kolejnego długiego czerwcowego weekendu. Mam nadzieję, że najpóźniej 25 lub 26 czerwca audycja oczywiście ukaże się na sieci, na swoją drogą zapraszam także do odwiedzenia strony bloga internetowego podcastu, ale również strony oficjalnego profilu na Facebooku www.facebook.com kośnik dziewiatka, czyli dziewiątka pisana oczywiście bez polskich znaków diakrytycznych. A to wszystko w audycji numer 155, zapraszam na kolejną, do usłyszenia, cześć!